też właśnie etap trzeci to jest etap rozmowy, a etap czwarty to jest etap, na którym bierzemy również pod uwagę wynik z egzaminu maturalnego. I tutaj, bo jednak nasz zawód jest też częściowo właśnie techniczny, więc bierzemy pod uwagę matematykę, fizykę, informatykę. Jeśli ktoś takiej matury nie zdawał, to jest też dodatkowy egzamin, do którego można podejść właśnie z takiej części, z takiej części bardziej ścisłej. Wiadomość z pierwszej ręki, kierowniczka Katedry Reżyserii Dźwięku w Szkole Filmowej w Łodzi. O tym państwu mówiła, realizatorka dźwięku Katarzyna Szczerba. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że sytuacja akustyczna, którą państwu zapewniłyśmy była sprzyjająca. Tu już się żegnamy. Maria Czok, do usłyszenia i dobrego wieczoru. Dwójka. Jesteś na miejscu. Grzegorz Małecki Minuta po dwudziestej trzeciej Marek Dalba i Adam Suprynowicz Witamy, zapraszamy do słuchania dwójki do pierwszej w nocy nocnej strefie dziś dwa wątki, które mamy otwarte i przewijają się one przez niejedną audycję. Wrócę dzisiaj przede wszystkim do twórczości Juliusa Istmana, bo dawno nie słuchaliśmy tego kompozytora, a jego twórczość dopiero jest przez nas poznawana i przyswajana i wnosi trochę świeżości do tego naszego postrzegania amerykańskiego minimalizmu który nam się kojarzy z twórczością nieco skomercjalizowaną takich twórców jak Philip Glass, czy także Steve Reich w późnej części jego twórczości. W ubiegłym roku ukazało się nagranie drugiej symfonii Eastmana The Lover Friends Love for the Beloved. Utworu, który pozostawał w niedokończonych szkicach, a teraz doczekaliśmy się jego pieczołowitej rekonstrukcji. Posłuchamy też gitarowej wersji jednego z tych naj najsłynniejszych zaangażowanych utworów Eastmana, Gay Gorilla, w zjawiskowej interpretacji kanadyjskiego gitarzysty Emanuela Jacoba Lacopo. Tego, który otworzył naszą audycję przed chwilą interpretacją innego utworu Eastmana, niedługiej miniatury "Buddha" Na płycie zatytułowanej Eastman, którą Lacopo wydał w 2023 roku jest kilka wersji tego utworu jednego z najpóźniejszych w dorobku tego zmarłego 36 lat temu kompozytora. Drugi wątek to muzyka Helmuta Lachenmana. Twórczość tego 90-letniego giganta muzyki nowej po trochu państwu przypominam i dzisiaj przyszedł czas na nową płytę z jego trzema kwartetami smyczkowymi, którą nagrał w ubiegłym roku francuski kwartet Diotima. Drugi kwartet smyczkowy to kawałek muzyki Lachenmana o Wprost brzmieniowym wyrafinowaniu. Zaczniemy jednak od aktualności i od nowej płyty pianistki Małgorzaty Walentynowicz z muzyką Piotra Peszata. Grand Pole. What's your emblem? The black and white keys. Where's your home? With my loved ones. In what country? In the Polish land. What the land is? My beloved home. How was it won? By Scar and Bloody Young. With my heart and soul. What do you trust in? In Poland as a whole. What are you? Her grateful kid. What should you do for her? To lay down my life indeed. <coughs> Who are you? A grand pole. What's your emblem?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 What the bludgeon, bludgeon, bludgeon, bludgeon, How oh, was it one? Do you love her? What do you trust in? What are you? What should you do for her? Who are you? The piano was a pole, fortepian był Polakiem, ironiczne odniesienie do pozycji fortepianu w polskiej kulturze, a nośnikiem tej ironii jest zmodyfikowany tekst wierszyka Władysława Bełzy, który zna każdy w naszym kraju katechizm polskiego dziecka. Peszat zmienia Polaka małego na wielkiego Polaka, co odnosi się oczywiście do fortepianu, ale no, brzmi co najmniej dwuznacznie, bo ma też wyraziste odniesienie polityczne, a na pytanie, jaki znak twój pada odpowiedź czarne i białe klawisze. Gwałtowna i pełna przemocy muzyka kontrastuje z takim cukierkowo-słodkim tłem dla tekstu bełzy. No i muzyka Peszata nie daje oczywistych odpowiedzi niczego tu wprost nie sugeruje, za to dość precyzyjnie diagnozuje pewne problemy, mnoży pytania dotyczące też tych najbardziej krwawych fragmentów wiersza, tych o gotowości ofiary. Istotną częścią tego i innych utworów na płycie Małgorzaty Walentynowicz jest warstwa wideo i te wersje mogą państwo znaleźć sieci, w sieci. Jednak skoro ta muzyka jest wydana na płycie audio, to znaczy, że może i tak funkcjonować. Zresztą akurat w tym utworze że ta warstwa wideo nie jest jakaś szczególnie znacząca. Następny poniedziałek w Nowej Polsce gośćmi Ewy Szczecińskiej będą Piotr Peszat i Małgorzata Walentynowicz i gorąco polecam Państwa uwadze tę audycję, która będzie też oczywiście do odsłuchania online, gdyby nie mieli Państwo czasu włączyć radia w poniedziałek o 15.00. A z aktualności dzisiaj jeszcze jedna ważna sprawa. W tym tygodniu intensyfikują się działania wokół czarnego pokoju, czyli rekonstrukcji studia eksperymentalnego Polskiego Radia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W piątek o 16 można będzie uczestniczyć w warsztatach z syntezy dźwięku, które poprowadzi Tomek Mirt, a za tydzień w poniedziałek o 18 w kinomuseum zagrają Aleksandra Słysz i Tomasz Smith. Będzie można m.in. posłuchać. Słuchać kompozycji The Long Pause Gives Way To Aleksandry Słysz, która miała swoją premierę we wrześniu. Kompozycji stworzonej na syntezatorach modularnych ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. A dzisiaj w muzeum Antoni Beksiak prezentował kwadrofoniczne utwory powstałe w studiu. Nie, nie mogłem być niestety na tym koncercie, ale wiem, że w programie znalazł się ten jeden z najsłynniejszych utworów Arnego Nordheima, Solitaire z 1968 roku, więc postanowiłem przypomnieć go państwu w wersji stereofonicznej. Solitaire znaczy po francusku samotny, ale też słowo to oznacza specyficzną oprawę oszlifowanego diamentu bez dodatkowych efektów. Bez dodatkowych efektów, dodatkowych elementów, efektów wprowadzane przez, wprowadzanych przez te elementy dodatkowych odbić. Inspiracją dla Nordheima były kwiaty zła Charlesa Baudelaire, ale nie umiem znaleźć śladów tej inspiracji w utworze, który powstał na otwarcie Centrum Sztuki Heni Onstad w okolicach Oslo. Zatem to odniesienie do szlachetnej, pozbawionej dodatków rzeczowej ekspozycji diamentu, tak jak eksponuje się dzieło sztuki, wydaje się tutaj hmm, chyba najbardziej nośne. Bo i utwór Nordheima jest taką rzeźbą dźwiękową, wyłaniającą się z ciszy, jak diament z ciemności. Tak mógłby brzmieć utwór ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, ale to nie jest, to nie brzmi tak. Mamy pewne kłopoty z odtwarzaniem płyty. Znalazłem wersję nieco inną tego nagrania. Proszę posłuchać. Solitaire, kompozycja Arne Nordheima, wyrzeźbiona w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w 1968 roku. Zabrzmiała z niewielkimi przygodami w nocnej strefie w Dwójce. Za 16 minut północ, studia eksperymentalne powraca dzięki wydarzeniom w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, których Dwójka jest partnerem i będziemy też do nagrań studia eksperymentalnego wracać w naszych audycjach. A teraz mam nadzieję, że gotowi są państwo na więcej Juliusa Istmana, bo oto przed nami zapowiadana jego druga symfonia z 1983 roku. Niedokończona, będąca do niedawna jeszcze zagadką, ale ostatnio zrekonstruowana przez Luciana Czesse. Dedykowana jest byłemu partnerowi Istmana, stanowi autobiograficzny zapis ich nieudanego związku. Wymaga setki muzyków i daje im swobodę asynchronicznej improwizacji, ale określone frazy muzyczne lub kadencje muszą być wykonywane we, właściwych, we właściwym czasie, czyli są takie punkty styczne, w których się muzycy mają spotykać. W komentarzu do płyty Kyra Thurman y, cytuje słowa kompozytora. To, co staram się osiągnąć, to w pełni być tym, kim jestem, powiedział Istman w wywiadzie z 1976 roku. Czarny w pełni, muzyk w pełni, homoseksualista w pełni. Niektórym może się wydawać, że każda z tych kategorii istnieje niezależnie od pozostałych, lecz dla Istmana wszystkie były niezbędnymi składnikami jego tożsamości, których nie da się rozdzielić i których nie chciał rozdzielać, pisze Kajra Terman. To jest godna podziwu, niezwykle samoświadoma i odważna postawa dumy i pełni świadomości własnego ja, własnego twórczego powołania. Na stronie tytułowej czytamy Julius Eastman, Symfonia numer 2, wierny przyjaciel, miłość kochającego przyjaciela do ukochanego. Dedykowane Robertowi Nemo Hillowi, dr Julius Dunbar Eastman, 8 lutego 1983 roku. A dalej... Dalej mamy takie słowa Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus We wtorek na rogu Main i Chestnut O godzinie 19 Wierny przyjaciel i jego ukochany przyjaciel Postanowili się spotkać w poniedziałek, dzień wcześniej, przyszedł Chrystus, tak jak było przepowiedziane. Jedni poszli w górę po prawej stronie, a inni zeszli w dół po lewej. Zabrzmiały trąby nieco za wysoko, a elektryczne skrzypce grały nieco za nisko. Najstraszniejszy dźwięk i w mgnieniu oka ziemia zniknęła i przestała istnieć. Lecz we wtorek, dzień później, na rogu Main Chestnut o godzinie 19 stali kochający przyjaciel i jego ukochany przyjaciel, tak jak to zaplanowali, obejmując się nawzajem. Opowieść o niespełnionej, niemożliwej miłości, o związku, który przeminął, ale udało się zachować przyjaźń. Przyjaźń została.